Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek setny Legendę o Królowej Jadwidze, którą lud nazywa świętą i zaklętem w Wojsku Polskim opowiadano mi dzisiaj przez Wincentego słyszałem w Wielkopolsce i w Litwie. Jest więc powszechną w naszym kraju i lud ją, szczególnie podczas wielkich wstrząśnień, wojen, w oczekiwaniu ważnych wypadków, często powtarza. W czasie obecnej kampanii sprzymierzonych lud oczekiwał Francuzów w Polsce, spodziewał się, że ich wojska wzniecą pożar powstania, które da narodowi niepodległość i wolność. Różne pogłoski chodziły i chodzą o nich. Mówili, że już wkraczają do Polski, że już są w Kaliszu i tym podobne baśnie. Pewnego wieczora w karczmie nad Nurem pod, pod Dębicami powtarzały kobiety te pogłoski, a stary Włościanin powiedział im na to. — Próżno się spodziewacie, Francuza — bo nie Francuz, lecz święta Jadwiga i wojsko polskie Polskę oswobodzi. Zapytany, jakim się to sposobem stanie, odpowiedział podobnie do tego, jak następuje. Za Krakowem w jednej z gór karpackich jest oddział polskich żołnierzy zaklętych z królową Jadwigą. Raz w rok w nocy słychać w tej górze szelest broni, brzęk pałaszy, święta Jadwiga budzi się i wyprowadza żołnierzy, z którymi objeżdża całą Polskę naokoło, od morza do morza i wraca potem do swojej góry, w której znowuż cały rok Spoczywać będą ujęci snem cudownym Gdy nadejdzie czas oswobodzenia się Polski Święta Jadwiga wyjdzie na wierzchołek góry Popatrzy na gwiazdy A wyczytawszy z nich wyrok oswobodzenia Obudzi śpiące wojsko Które wyjedzie na ziemię I rozpocznie walkę z Moskalem Prusakiem i Austriakiem. Choć niewiele jest tego wojska, lecz ono zwycięży niezliczone tłumy nieprzyjaciół, którzy z Niemiec i z Moskwy na Polskę walić się będą. Rycerze ci zaklęci, walczyć będą cudowną siłą. Kula się ich ani pałasz i mać nie będą. Armaty nic im nie zaszkodzą. Pobiwszy nieprzyjaciół, znikną znowuż, a Polska zostanie wolną. Na Litwie w kilku miejscach z małymi odmianami opowiadają tę samą legendę. Tam mówią, iż Jadwiga nie z gwiazd, ale z ust samego ludu dowie się, kiedy nadejdzie Pora oswobodzenia. Wojsko królowej Jadwigi zaklęte siedzi w górze pod Krakowem. Pewnego razu zaszła przypadkiem w to miejsce chłopka, obudzony szyldwach, zerwał się na nogi i zapytał. Czy już czas? Ta nie wiedziała, co odpowiedzieć i wojsko znowu zasnęło. Gdy kto trafi do ich miejsca, spoczynku i powie, że już czas oswobodzenia Polski nadszedł, powstaną i cudowną siłą Moskali, Prusaków i Austriaków wytępią. Niedawno w Kazamatach Kijowskich Parobek Franek, wzięty do rekrutów, słysząc, że żołnierze moskiewscy śmieją się z tego, że Polacy wierzą w cudowną moc świętej Jadwigi, z zapałem ich chłopską, poczciwą wiarą dowodził im, iż tak się stanie, jak ludzie mówią i że oni sami doświadczą jej potężnych razów na sobie. Prócz tych, Słyszałem jeszcze wiele innych podań, legend mających za treść wiarę w przyszłość Polski. Są one wielce ważne, bo malują usposobienie ludu, dowodzą jego żywotności, a są przeczuciem całego narodu. Powszechne przeczucie jest rzetelnem proroctwem. Wielcy nasi poeci, Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, Pol, w wyższym stopniu posiadając ducha narodu w wzniosłym natchnieniu, przepowiadają takie odrodzenie się na niepodległość Polski. Nie tylko w Polsce, ale i u innych narodów, u Czechów mianowicie, słyszeliśmy przepowiednie oswobodzenia się Polski i Czech i różne na tem tle legendy. Tak powszechne oczekiwanie nie może być policzone w szereg mistycznych bredni. Jest ono przeczuciem faktu, który przy ciągłych usiłowaniach narodu wyjarzmienia się spod najezdników postępie cywilizacyjnym ludzkości i rozszerzającej się idei sprawiedliwości i rzetelnego dobra narodów. Niezawodnie się spełni Jak niegdyś jakieś tajemnicze przeczucie Całego świata poprzedziło zjawienie się Chrystusa Tak dzisiaj również powszechne przeczucie Każe nam oczekiwać odrodzenia i niepodległości Polski A przez nią wolności wszystkich narodów Z tymi myślami i z wiarą Wzmocnioną doczekałem się wieczora i snu. Rozdział piętnasty W więzieniu Kamyszłowskiem siedział starzec, który zamordował własne dziecko na ofiarę Bogu, naśladując patriarchę Abrahama. Straszny jego fanatyzm rozwijał się czytaniem Biblii. Nie mogłem się dowiedzieć, jakiej sekty był wyznawcą. Zastałem w tutejszym więzieniu kilkunastu rekrutów Polaków. Posłani byli do wojska w Syberii. Tam ucieczką ratowali się od nienawistnej służby, lecz na nieszczęście niedaleko uciekli. Wpadli w ręce policji i osadzeni zostali w więzieniu wynędzniałe i wychudłe postawy, twarze wybladłe i oczy zapadłe, wiele mówiły o ich cierpieniach. W więzieniu byli zawsze razem z sobą. Mnie jako ziomka przywitali z otwartym sercem, a w długiej rozmowie wynurzyli swoje uczucia. Tęsknotę do kraju i nienawiść do Moskwy. Biedni a nieszczęśliwi, smutna przyszłość, która jak paszcza rozwarła się przed nimi, pochłonie ich, zetrze i prowadząc trudną, a przykrą koleją znikczemnić może i spodlić. Nareszcie. Ileż to ludzi traci Polska przez pobory rekrutkie, którzy albo już nigdy nie wracają do kraju lub wracają zepsuci przez Moskali. W wojskach moskiewskich rozrzuceni po różnych miejscach carstwa służy około 200 tysięcy Polaków, kontygens ogromny, który Polska wydawać musi na zatracenie, jak niegdyś wydawała ludzi na pożarcie dla smoka wawelskiego. Kiedyś się zjawi drugi Krakus i uwolni nas od tego smoka, który rok rocznie tylu ludzi nam zabiera, niszczy, psuje, podli, który skrzydłami swoimi słońce cywilizacji przed nami zakrywa Który znosi nasze szkoły Pozbawia nas Mowy Obyczaju i wiary narodowej Więzi Ciemięży i zupełnie Zagładzić usiłuje Smutno Żegnałem się z rekrutami A gdy bęben Zagrał znowu Znak pochodu Ze łzą w oku Odwróciłem się od nich pociągnięty łańcuchem przez innych. W Ekaterinburgu dali mi strawne na trzy dni, a zapisali, że otrzymałem na dziesięć. Pieniądze te skradli pisarze, upomniałem się o nie, ale na próżno. Żeby więc z głodu nie umrzeć, muszę sprzedawać ostatnie koszule i pieniędzmi, które za nie otrzymałem, opędzać gwałtowne potrzeby mojego żołądka, który nawet nie miał tego pokarmu, jaki w tym samym więzieniu znalazł przed czterdziestu cztery laty, idący w podobny sposób etapami i także do wojska, słynny ze swoich podróży i badań nad słowiańszczyzną starożytną, Adam. Czarnocki. W dzienniku swojej podróży powiada, że w kamyszłowie częstowano ich za przysmak miazgą sosnową i świeżemi szyszeczkami. Teka Bileńska, zeszyt szósty. Lud Moskiewski jest bardzo łatwowierny. Krąży pomiędzy nim mnóstwo bajek i fałszywych wieści którym ślepo wierzy. Otóż i obecnie puścił ktoś między nim fałszywą pogłoskę, że pop jakiś w hostii chciał otruć cara, że zbrodnia przed jej spełnieniem wydała się i car posłał popa do kopalni, kazawszy ubrać go na drogę w czapkę z, z diabelskimi rogami, a żeby wszyscy, patrząc na niego, brzydzili się zbrodnią, którą chciał popełnić. O samej Moskwy ustawicznie pytają się aresztantów, czy pomiędzy nimi znajduje się pop z rogami. Otóż jeden figlarz, stary aresztant, ażeby otumanić łatwowiernych, uszył sobie czapkę z rogami, na widok której ze wszystkich domów Wybiegają ludzie i dając jałmużnę, przypatrują się zbrodniarzowi. Była to spekulacja wyrachowana na łatwowierność ludu. Tutaj koniec jej położyli. Oficer bowiem Kamyszłowski zagroził oszustowi chłostą i czapkę kazał zniszczyć. Kraj za Kameszłowem również jest smutny, jak i przed tym miastem. Gaje ogołocone z liści, brzeziny, sosenki, rozrzucające żółte igły po polu, ponura mgła tworzą widoki martwe, bez jednego głosu i wyrazu życia. Niebo jakby ołowiem zalane. W jednym tylko miejscu rozsunęło się i pokazało w głębi blady błękit, przetkany kilku złotemi promieniami słońca. Dniówkę mieliśmy we wsi czernie, odległej od Ekaterinburga, dwadzieścia jeden i pół mili. Tutaj poznałem w partii dwóch włóczęgów syberyjskich. Jeden z nich, starzec pięknego oblicza, z długą czarną brodą trzydzieści lat spędził w ciągłych podróżach do kopalni pod strażą i w ucieczce stamtąd do Moskwy sześć razy piętnowali go i bili knutami. Kilka razy obili go pałkami, nie mogli przecież pohamować popędu jego do swobody i chęci uciekania. Ostatni raz uciekł z kopalni złota w Szachtamie, w nerczeńskim powiecie położonej. Przeszedł szczęśliwie przez całą Syberię, a w Permie złapany został. Prowadzą go na powrót do Szachtamy, tam go będą zapewne po dziesiąty raz sądzić i obiją znowuż knutami, jeżeli w drodze nie uda mu się zemknąć. Przygody tego człowieka złożyłyby ogromny tom, pełen doświadczenia i wymowy, opisywał aresztantom Syberię, którą znał doskonale jej mieszkańców, katorgę, dzikie ludy i niektóre ze swoich przygód. Słuchałem go ciekawie. Kolega jego starszy o kilka lat miał czoło wysokie, pełne znaków odpiętnowania, pobicia i ran, które porobił, wywabiając piętna. Łysy, policzki wydatne, usta zawsze rozwarte, z których dwa rzędy żółtych zębów wyglądały jak u wilka. Mało mówiący, ponury odrazę i strach we mnie wzbudzał, bo krew, morderstwo z oczu mu wyziera i zbrodnia od niego pachnie. Do mnie ma jakąś antypatię i gdzie tylko może okazuje ją. Człowiek ten kilka razy uciekał z Syberii, mordował i rozbijał, a jako stary rozbójnik, znakomity brat bradiaga był przedmiotem uszanowania w partii. Od 15 listopada zaczęły się mrozy, które jak mi Ciało służące za termometr, wskazywało, wynosiły dwadzieścia stopni. Droga zupełnie wyschła i niebo wypogodziło się. Zimowy błękit, czysty i bez chmurki, blady i ozłocony, podesłał się pod słońce matowego blasku. Okolica jest równa, bezbarwna i opustoszała, bez ptastwa i ludzi. Na horyzoncie widnieją dymy i jakieś szare punkciki. To Sugat, wieś, w której podwudniowej z czermy podróży mamy mieć dniówkę. Z Sugatu szliśmy okolicą równą i sosnową do wsi Markowy. Dziewięć mil od Czermy Jest to ostatnia wieś w permskiej guberni O jedenaście wiorst za Markową Dnia dwudziestego listopada 1854 roku Weszliśmy do Syberii Do Tobolskiej guberni Skąd jeszcze zanim Na miejsce mojego wygnania dojdę Muszę przejść przeszło pięć tysięcy wiorst. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.